Trzy pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem, siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach, dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych, jeden dla władcy ciemności na czarnym tronie, w krainie Mordor, gdzie zaległy cienie, jeden, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć, jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać, w krainie Mordor gdzie zaległy cienie Witajcie bardzo serdecznie. Słuchacie kolejnego odcinku dyktafonu. Ja jestem Sebastian i na pewno zastanawiacie się czemuż to taki klimatyczny wstęp zrobiłem, który jest wstępem do Władcy Pierścieni. Moi drodzy, postanowiłem, że kolejny odcinek będzie poświęcony autorowi, którego bardzo, ale to bardzo lubię i który naprawdę inspiruje mnie, można by rzec, do, do, do twórczości mojej własnej i który przede wszystkim no, niesamowicie zawładną moją wyobraźnią Mowa tu oczywiście o Tolkienie y, twórcy chociażby wymienionego już przeze mnie Władcy Pierścieni odcinek o Tolkienia, raczej odcinki, bo będzie ich kilka będą nie wiem z jaką częstotliwością się będą ukazywać bo nie będzie to tak, że po kolei, co tydzień, czy tam na przykład, kolejny odcinek też będzie o Tolkienie, ale będą, na razie według zarysu mam cztery. Powstaną odcinki poświęcone Tolkienowi. Pierwszy, którego właśnie słuchacie, będzie przedstawieniem samej jego osoby oraz tego, jaką zaczął tworzyć, e, kiedy zaczął tworzyć, no i pokrótce historii jego samego, jego życia, no takiej biografii można by powiedzieć. E, Mała prezentacja dzieł w sensie tytułów, mniej więcej roków powstania. Yy, drugi odcinek będzie zrealizowany na podstawie mojej pracy maturalnej, którą trzy lata temu miałem, wykonywałem. Yy, była, był to temat rzeczywistość znana Tolkienowi, a kreacja jego światów przedstawionych, czyli co Tolkien w swojej twórczości Wziął ze swojego prawdziwego życia, a powiem wam, że takich elementów było bardzo wiele, bardzo dużo I myślę, że wam się to spodoba, bo jest bardzo dużo ciekawych informacji A bardzo dużo osób nawet nie wie, że niektóre elementy z jego książek mają bezpośrednie źródła w jego życiu Trzeci odcinek z serii Tolkienowskiej będzie poświęcony samej trylogii Władcy Pierścieni Opowiem pokrótce o książkach, o procesie powstawania, również o prawdopodobnych źródłach inspiracji. Przedstawię może jakieś inne takie rzeczy związane z Władcą Pierścieni. Przedstawię jakieś postacie, które były we Władcy Pierścieni. Opiszę pokrótce ten konflikt, który tam się zrodził. No i czwarty odcinek będzie poświęcony pozostałym rzeczom, pozostałym książkom Tolkiena i wszystkiemu dookoła co się dzieje. Będzie o jakichś grach komputerowych, o jakichś tekstówkach, grach karcianych, o filmach, o innych rzeczach związanych z Tolkienem. Wszystkiemu temu, wszystkim odcinkom będzie towarzyszyła moi drodzy Muzyka zespołu Blind Guardian. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłem. Jest to zespół, który od roku 1988 tworzy muzykę inspirowaną właśnie twórczością Tolkiena. Mam nadzieję, że panowie z tego zespołu nie będą mieli nic przeciwko, że będę wykorzystywał ich kawałki w swoich odcinkach. Ale chciałbym zareklamować troszeczkę też ten zespół, bo naprawdę tworzy niesamowite kawałki, niezwykle klimatyczne, które przenoszą nas w świat fantazy, po prostu niesamowity. Taki, tak, on daje taki klimat całego świata, który Tolkien zawarł w swoich powieściach, w swoich książkach. Mam nadzieję, że Wam się spodobają te odcinki o Tolkienie Pierwszy, dzisiejszy Przedstawię w nim pokrótce samą postać Tolkiena To kim był Kiedy się urodził, nawet Wam powiem Kim był, no i przede wszystkim W jakich okolicznościach zaczął tworzyć, no bo to jest bardzo ważne, prawda? A więc teraz zapraszam na krótką przerwę muzyczną I po niej będę mówił Zacznę już mówić właściwą treść Dzisiejszego odcinka, a piosenka, którą teraz usłyszycie jest zatytułowana po prostu Lord of the Rings Jest zespołu właśnie wymienionego przed chwilą Blind Guardian Zapraszam do posłuchania tego kawałka make me feel so down There's one to enslave four rings To find them all in time And drive them into darkness Forever they'll be bound. Free for the kings Of the alps high in love you mm -hmm. Ronald Reul Tolkien. Był pierwszym dzieckiem Artura Tolkiena i Mabel Safid. Rodzice jego pochodzili z okolic Birmingham, ale perspektywa pracy w Bank of Africa w Wolnym państwie Orańskim sprawiła, że Artur opuścił Anglię. W 1891 roku odbyła, odbył się ślub i w ten oto sposób John... Przyszedł na świat 3 stycznia 1892 roku w Bloemfontein w południowej Afryce. Klimat nie przypadł do gustu mabel. W listach do rodziny pani Tolkien skarżyła się nie tylko na panujące upały, ale także na sposób, w jaki biali osadnicy traktowali swoich czarnych służących. W lutym 1994 roku na świat przychodzi Hilary, a John zaczyna chorować. Mabel decyduje się w kwietniu 1895 roku powrócić do Anglii. Wkrótce potem Tolkienow dosięga pierwszy cios. W lutym 1896 roku umiera Artur, ojciec Tolkiena. Rodzina przenosi się do małej miejscowości niedaleko Birmingham. W 1900 roku Mabel przechodzi na katolicyzm i zostaje wyklęta przez najbliższych takie traktowanie przez rodzinę wpływa niekorzystnie na stan jej zdrowia. Już od wczesnych lat rodzeństwa, rodze, rodzeństwo Tolkienów zaczyna zgłębiać tajniki łaciny, francuskiego, angielskiego, rysunku i kaligrafii. Po kilku przeprowadzkach Tolkienowie zamieszkują nieopodal St. Philips Grammar School, katolickiej szkoły założonej przez księży. Tam właśnie trafiają chłopcy. a rodzina Tolkienów zyskuje od danego przyjaciela, ojca, Francisa Morgana. W listopadzie 1904 roku umiera matka Tolkienów, a chłopcy trafiają pod opiekę właśnie wspomnianego wcześniej ojca Francisa, który odegra szczególną rolę w dalszym rozwoju zainteresowań Johna. Śmierć matki to dla chłopców kolejny cios, Ronald coraz bardziej oddaje się nauce, Ogromną wagę przywiązuje do filologii klasycznej. Nauka Greki i Łaciny rozwija jego osobiste zainteresowania, czyli wymyślanie nowych języków. Nauka nie przysparza mu większych trudności. I 3 stycznia 19, 1913 roku John kończy 21 lat no i zaczyna dorosłe życie. Rok później wybucha oczywiście I wojna światowa. Wszyscy przyjaciele Ronalda zaciągają się do wojska. Ale on postanawia e, skończyć szkołę, gdzie osiąga świetne wyniki. E, rok później sam wstępuje do wojska i trafia do 13. Batalionu Strzelców z Lancashire. Lenche, po przeszkoleniu oddział miał zostać przerzucony na front. E, no i wtedy John postanowił poślubić Edith, z którą związany był już od dłuższego czasu. Ślub odbył się 22 marca 1916 roku w kościele Barbik. Kilka dni potem oddział Tolkiena trafia nad Somę, gdzie rozegrała się jedna z, z najkrwaw najkrwawszych bitew w czasie wojny. No i tutaj właśnie zginęło kilku jego najbliższych przyjaciół. Przyjaciół Tolkiena. Podczas licznych wojennych wypraw, gdzieś w 1917 roku, Tolkien zaczyna pisać księgę zagubionych opowieści. I w tym samym roku rodzi się pierwszy syn Tolkiena, John, drugi syn. Michael przychodzi na świat w rok w 1920, a trzeci Christopher w 1924 roku. I jeszcze czwarte dziecko Johna i Edith, córka Priscilla, rodzi się w 1929 roku. Po wojnie Tolkien zaczyna uczyć języka angielskiego na Uniwersytecie w Leeds a cztery lata później otrzymuje tytuł profesora. W 1925 Tolkien wybrany zostaje na stanowisko profesora języka literatury staroangielskiej w Oksfordzie, no i staje się jednym z najsłynniejszych filologów. Pracę swoją wykonuje z wielkim zapałem. W 1926 roku spotyka Cliwa Staplesa Lewisa, Luisa, nie wiem jak przeczytać nazwisko twórcy Narni, no ale nieważne, z którym łączy ich długoletnia przyjaźń. W 1928 roku e, zaczyna pisać dla swoich synów bajkę o hobitach, a fragmenty czyta grupie swoich przyjaciół. No i w ten sposób zaczyna, zaczyna jego książka zyskiwać pierwsze grono zwolenników którzy namawiają go do publikacji tejże powieści. I w 1936 roku decyduje się na publikację i w ten sposób przygody Bilba stają się handlowym sukcesem. No i wtedy Tolkien zostaje poproszony przez wydawcę Stanleya Unwina o kontynuację przygód, niziołków, no i później właśnie powstaje Władca Pierścieni, a po odejściu na emeryturę w 1959 roku, Tolkien z żoną zamieszkują pod Oxfordem. Niestety żona Tolkiena umarła w 1971 roku, a sam Tolkien zmarł dwa lata później w 1973. Pochowano go obok żony na cmentarzu katolickim w Oxfordzie. Pozostały książki, w tym ta jedna, która przeszła do historii światowej literatury, w niejednym domu zajmuje szczególne miejsce. Tak pokrótce można tutaj określić historię życia Tolkiena. I teraz e, muszę tutaj Wam trochę przybliżyć tacy, takich ważniejszych dat. tak. 1917 Tolkien zaczyna pisać Księgę Zagubionych Opowieści. Kolejna data to. Kolejna data to 1928 Tolkien zaczyna pisać Bajkę o Hobbitach. 1932 Kończy manuskrypt Hobbita, a w 1936 zostaje wydany Hobbit. W 1937 roku, dokładnie w grudniu, powstaje pierwszy rozdział Władcy Pierścieni. E, rok później gotowych jest 12 rozdziałów, czyli w 1938 roku. W 1939 druga wojna światowa wybucha. Ona spowalnia pracę nad powieścią. tak. E, pierwsze 16 rozdziałów non-stop poprawia. Tolkien i przesyła swojemu synowi Christopherowi na front w 1949 roku, czyli 10 lat po zakończeniu, 10 lat po rozpoczęciu II wojny światowej. Płaca Pierścieni już jest praktycznie skończony. No ale jak to? Tolkien ciągle wprowadza jakieś poprawki i pracuje nad dodatkowymi załącznikami. W 1954 roku następuje publikacja dwóch pierwszych tomów władcy, władcy pierścieni. W 1955 następuje publikacja powrotu króla. No i zaczynają się wydania zagraniczne. Pierwszym w ogóle na świecie było tłumaczenie holenderskie w 1956 roku. E a moi drodzy, już w 1957 roku jest przedstawiona propozycja realizacji ekranizacji Władcy Pierścieni, moi drodzy. W 1957 roku. E, oczywiście Tolkien odrzucił tą propozycję, ponieważ twórcy, którzy chcieli się zająć, ekranizacją za bardzo, za mało znali śródziemie w 1959 roku Tolkien przychodzi na emeryturę e, zamieszkują nad, e, zamieszkują pod Oxfordem no i tam Tolkien kończy pracę nad Silmarillionem czyli, e, czyli rozpoczętą w trakcie II wojny światowej księgą zagubionych opowieści A w 1961 roku, to jest ważna data dla nas, polskich fanów Władcy Pierścieni, wychodzi polskie tłumaczenie. I przekład pani Marii Skibiniewskiej jest trzecim przykładem na świecie. W 1963 roku odchodzi, umiera przyjaciel Tolkiena opowieści z Narni. W 1966 roku w Ameryce powstaje Stowarzyszenie Tolkienowskie. W 1967 roku Kowal z Podlesia Większego. Przypowieść Tolkiena nadchodzącej, nadchodzącej samotności. W 1969 roku powstaje w Wielkiej Brytanii Tolkien Society. W 1971 umiera żona Tolkiena, a on sam umiera dwa lata później. W 1973 Tolkien jest zdobywcą kilku doktoratów honoris causa. Odebrał z rąk królowej order Imperium Brytyjskiego. No i umarł 2 września 1973 roku. Miał 81 lat, został pochowany obok swojej żony. Tak się przedstawia kalendarium najważniejszych wydarzeń z życia Tolkiena. Mam nadzieję, że jakieś ciekawe informacje tutaj dla siebie znajdziecie. Ja oczywiście już kończę ten odcinek dyktafonu. Wyczekujcie kolejnego z serii o Tolkienie. Kolejny będzie na podstawie mojej pracy maturalnej sprzed trzech lat. Sprzed trzech lat, tak, dobrze. Yy, pod tytułem Rzeczywistość znana Tolkienowi, a kreacja, jego a kreacja światów przedstawionych w jego powieściach. Czyli porównam yy, Europę, świat, który Tolkien znał z Przede wszystkim z Władcą Pierścieni, z wydarzeniami z Władcy Pierścieni, ale również w ogóle z całym Śródziemiem, z całą jego, jego historią. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba i że coś, coś, coś Wam pokaże, że Tolkien był genialnym... Był genialnym twórcą którego naprawdę bardzo gorąco polecam wszystkim, którzy jeszcze może nie znają nic tolkienowskiego. Oczywiście mówię tutaj o książkach, bo podejrzewam, że film widziała większość. No więc tak, to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Życzę nie wiem, miłego wieczoru, miłego dnia, zależy kiedy będziecie słuchać odcinka. Zapraszam oczywiście na dyktafonblog.com Tam znajdziecie świeże odcinki oraz na moją stronę domową budziński.wa.pl Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku Dyktafonu. Dziękuję. Na razie.